Witam wszystkich serdecznie w ten jakże piękny i uroczy dzień. Jest środa, 22 stycznia, za oknem szaro, chłodno, deszczowo, generalnie nie fajnie. Czyli jest to najlepszy czas do tego, żeby posłuchać podcastu Tea Time. Jak również pogoda jest idealna do różnego rodzaju przemyśleń, rozważań, refleksji. I tak właśnie mnie również dopadło. Jestem jeszcze w tym tygodniu, zresztą pewnie wiecie, że w poniedziałek był najbardziej depresyjny dzień w ciągu roku, więc jakby to się jeszcze ciągnie. Plus do tego środa, nienawidzę śród, ze względu na to, że jest to jakby środek tygodnia, czyli dwa dni pracy już za nami, ale jeszcze kolejne dwa dni przed nami, czyli takie nie w 5, nie w 10, Więc nie lubię tych śród, więc to też mnie jakoś tak skłania nastrojowo do przemyśliwania i dzisiaj chciałbym się z Wami właśnie podzielić takimi moimi kilkoma mm, przemyśleniami dotyczącymi naszej tutaj egzystencji na terenie e, Wielkiej Brytanii. To, co ostatnio mi się tak rzuciło w uszy i chciałbym tutaj poruszyć, e, no to oczywiście sytuacja z mm, Davidem Cameronem, e, który usilnie próbuje wmówić e, wie, mieszkańcom Wielkiej Brytanii, rodowitym Anglikom, że to my. Polacy odpowiadamy za stan gospodarki poprzez wysyłanie, czy też najpierw pobieranie, a następnie wysyłanie zasiłków e, rodzinnych e, do Polski, gdyż przebywamy tutaj, rodziny mamy w Polsce, pobieramy zasiłki, wysyłamy do Polski i przez to tak strasznie gospodarka angielska upada, że po prostu trzeba to poruszać na, na forum międzynarodowym. Nie chciałbym tutaj poruszać tego tematu, jeśli chodzi o aspekty sumienia, czy tak wolno robić, czy powinno się tak robić, w to nie wnikam, aczkolwiek no podejrzewam, że gdybym był w Polsce i ktoś by tak samo robił z obcokrajowców, pewnie też nie byłbym zadowolony z tego powodu, ale powiedzmy, no mówię, zostawiam to, skoro prawo na to zezwala, no to w takim razie chyba wolno. O co mi głównie chodzi? Chodzi mi głównie o to, że nie jestem zadowolony zarówno z działań angielskich, jak i z działań polskich. Ponieważ wiecie, że Cameron strasznie tam się burzy w parlamencie europejskim, podoba mi się postawa Komisji Europejskiej i komisarza do spraw emigracji, chyba bodajże, który na głos powiedział, że... Kameror kłamie, że karmi obywateli mitami jakby na plecach Polaków ciężko pracujących próbuje zdobyć jakby elektorat do następnych wyborów, które są już w przyszłym roku. To jest fajne, że ktoś obcy, nie jakby zaangażowany w całą tą sytuację potrafi powiedzieć prawdę, bo to że tak jest to my o tym wiemy tylko tak naprawdę nikt nie potrafił i nie chciał do tej pory powiedzieć tego głośno ta osoba powiedziała to co jeszcze było fajne powiedziała wprost że to Polacy i powiedzmy emigranci z EU, czy imigranci z mm, Europy Wschodniej doprowadzili do takiego stanu gospodarki Wielkiej Brytanii jaki był jeszcze niedawno po 2004 roku, bo to my nakręciliśmy gospodarkę, to my przyjechaliśmy do tego kraju, pracowaliśmy w, w, na stanowiskach, na których Anglicy nie chcieli pracować, za niższe stawki niż chcieli Anglicy, co, no, że tak powiem, podniosło gospodarkę mm, do góry i to dzięki nam w dużej mierze Anglia stała się taką potęgą gospodarczą, jaką się stała. No i to powinno być przez rząd brytyjski docenione oczywiście jako, że jesteśmy narodem, na który najłatwiej naskakiwać, bo nie potrafimy się bronić nasz rząd jest dodupny i generalnie nic nie potrafi zrobić w kierunku ochrony swoich obywateli no to się nas traktuje jako takie do chłopców do bicia Wszystko, wszystkie niepowodzenie na nas się zwala i i jest fajnie no obywatele w to wierzą łykają to jak młode delfiny bo to przecież większość anglików to są po prostu. Um, no dobra nie będę się wypowiadał na temat ich inteligencji ale kiepsko jest generalnie więc oni łykają tą papkę medialną z telewizji e, bez żadnego zastanowienia się. No i później widzą w nas właśnie takich oprawców, którzy najechali ich kraj, zabrali im wszystko i oni teraz muszą biedni głodować, zabierają im przez nas benefity, zabierają im przez nas mieszkania socjalne i tak e, Tutaj ciekawostka, parę miesięcy temu chyba była zrobiona jakaś taka sonda czy ankieta wśród mm, generalnie ludności i tylko około chyba 10% Anglików, była przeświadczona, że to źle, że my tutaj jesteśmy, bo zabieramy im miejsca pracy. Znakomita większość, około 90%, stwierdziła, że to źle, że my tutaj jesteśmy, bo zabieramy im benefity, mieszkania socjalne i innego rodzaju przywileje. Czyli o to im chodzi, a nie o pracę. Im się nie chce pracować, eee, oni by chcieli leżeć, żyć jak panowie, zresztą bardzo fajnie, nie wiem czy dotarło do was, to bardzo fajnie się powiedział bodajże jakiś tam minister z Bułgarii na te zarzuty Anglii, że pół Bułgarii tu zaraz przyjedzie w 2014 roku i, i zaleją, zaleją Bułgarzy w Wielką Brytanię i w ogóle będzie potop bułgarski. I fajnie właśnie powiedział jak już mówię, w innych krajach te rządy potrafią stanąć w obronie swoich obywateli. Tam minister powiedział wprost, wprost do e, Camerona, żeby on się nie obawiał najazdu jazdu Bułgarów, ponieważ nie wszyscy przyjadą tutaj do Anglii, nie wszystkim się śni po nocach przyjazd do Wielkiej Brytanii, a ci, którzy przyjadą, to tylko pomogą Wielkiej Brytanii, bo będą pracować w miejscach, w której Anglicy nie chcą pracować, bo są zbyt leniwi na to. I on to powiedział wprost. Był list otwarty, wysłany do Camerona i jakoś mówię, inne rządy potrafią się postawić, potrafią bronić swoich obywateli. Nasz rząd, Jarek zadzwonił do Camerona, Donald zadzwonił do Camerona i co? Problem polega na tym, że, i to jest właśnie druga strona medalu, czyli nie byłem zadowolony z podejścia Anglików, rządu angielskiego, który szykanuje nas i zwala na nas wszystkie swoje podknięcia. Jak również nie jestem zadowolony z postępowania rządu polskiego, ponieważ nie wierzę w ich dobre intencje. Nie wierzę w to, że Jarek wykonał telefon do Camerona, czy też Donald wykonał telefon do Camerona, bo są zaniepokojeni naszym losem, tylko zadzwonili, żeby uspokoić sytuację, bo kurde, co my robimy z tymi pieniędzmi, które dostajemy w postaci zasiłków? Wysyłamy do Polski. Nasze rodziny, żyjąc z tych pieniędzy, kupując jedzenie, ubranie itd., itd. płacą podatki z tych pieniędzy, czyli jest to niesamowity wpływ do polskiego budżetu, który gdyby Anglicy zatrzymali te wydawanie tych zasiłków, to zobaczcie, jaka byłaby potworna kolejna dziura w budżecie, bo nie byłoby tych wpływów. Oni dobrze wiedzą, po co, o co walczą, o co troszeczkę w cudzysłowie podnoszą lament, bo im pieniędzy, kurde, zabraknie znowu. Znowu trzeba będzie usiąść, zrobić e, korektę budżetu, znaleźć, e, zrobić cięcia, znaleźć gdzie indziej pieniądze. Jak tutaj mają te pieniądze za darmo? Więc ja nie wierzę w to, że oni zrobili to, bo nas kochają, bo się o nas troszczą. Zresztą kolejna sprawa, która mnie rozbawiła i po prostu uchachałem się niesamowicie, okazuje się, że fantastyczny, niesamowity, niesamowicie prężny i jakże zaradny Jarosław K. wystosował list do Londyńczyków, nie wiem akurat dlaczego do Londynczyków tylko, ale no do nich wystosował. Żeby wracali do kraju, że nam tu jest źle, Anglia nas szykanuje, nie chcą nas tutaj, rzucają nam kłody pod nogi, a Polska stoi otworem. Oni chcą nas z powrotem. Jarek obiecał, że nam zrobi takie życie, o którym tutaj nawet nam się nie śni. Po prostu jak to przeczytałem, to... No, no prawie, że upadłem ze śmiechu no osoba, przez którą między innymi wyjechałem do Wielkiej Brytanii każe mi teraz wracać i mówi, że ona się mną zajmie, ona się mną o mnie będzie troszczyć no osoba, między innymi, ja tutaj już nie pamiętam który z tych bliźniaków to powiedział ale nazwała mnie, mnie to dotknęło osobiście, po przyjeździe tu do Anglii gdy usłyszałem, że nazwali mnie nieudacznikiem, bo wyjechałem z Anglii z Polski i teraz ta osoba mówi, że miał ja wracał? Do czego? Do niego? No niestety, przykro mi, Jarek, nie wracam jeszcze. To jest po prostu farsa. No to jest farsa. Jak rozmawiam tutaj z ludźmi e, z Polski, ze swoimi znajomymi, większość wyjechała przez PiS. Mieli dosyć tego cyrku, mieli dosyć takiego życia, mieli dosyć takiego traktowania, wyjechali tutaj. I teraz ci sami ludzie mówią: wracajcie, my zrobimy wam lepszy świat. No tak, jasne. Sześć od razu. No po prostu paranoja. Paranoja to, co się dzieje. Wiele e, głosów słyszę, że no nie wolno, nie można winić Polaków za sytuację, która jest w Polsce. Że w Polsce żyje się źle. Wszyscy o tym wiemy, ale to nie jest nasza wina. A kuźwa czyja? Kto nam ten los sprawił? No kto, jak nie my sami? Jozin z Bazin, kurde, przyjechał z Czech? Przecież to my wybieramy tych patałachów, którzy później siedzą i za nasze pieniądze sobie jaja robią w Sejmie, obrażają nas, naszą inteligencję w żywe oczy śmieją się z naszej głupoty, bo to my na nich płacimy. Oni za nasze pieniądze tam sobie siedzą, rozwaleni, czytają gazetki, raz na tydzień gdzieś pojadą, pokażą się i to jest cała ich praca. No przykro mi, ale to my jesteśmy winni, bo to my na tych ludzi głosujemy, to dzięki naszym głosom takie, a nie inne osoby zasiadają w rządzie. Wielokrotnie pytałem się, tu znaczy pytałem się, jak rozmawiałem z Anglikami, oni właśnie pytali się, jaka jest różnica, bo my tak ciągle narzekamy na nasz rząd, na, na, na, na to, co się dzieje w Polsce. Byłem, jaka jest największa różnica między Polską a Anglią? Więc ja zawsze powtarzałem, że w Anglii, nie wiem, ilu jest posłów tutaj w tej Izbie Lordów, czy tam jak to się tam zwie, w tym ich nim parlamencie, ale tutaj grupa rządząca ta niewielka grupa ludzi inteligentnych rządzi no, pospólstwem, nazwijmy to, tak? Bo tutaj nie ma polityków z przypadku. Większość z nich to są ludzie wykształceni, którzy od powiedzmy jakiegoś tam wieku już podjęli decyzję, że będą e, politykami, chcą się zająć polityką, kończą jedne z najlepszych e, e, uniwersytetów oni w tym kierunku się kształcą i to chcą robić. Tutaj nie ma przypadków. A u nas 440 debili rządzi 40 milionami ludzi inteligentnych. I taka jest różnica między Polską a Anglią. No przepraszam bardzo, nie obrażając nikogo, ale e, czy jaki jest sens wprowadzania do Sejmu Senatu ludzi takich jak Pan Czugowski, inni artyści, piłkarze, bokserzy, sportowcy, nie wiadomo kto jeszcze, celebryci. No, ci, os znaczy, te osoby na pewno byli fantastyczni w tym, co robili. Ale no niestety nie są to politycy. Oni nie będą wiedzieć, nie będą potrafili robić tej polityki tak, jak powinna być robiona. Byli świetni w swoim fachu, ale no niestety, to nie jest dobry pomysł wsadzanie ich do sam. Ja wiem, że to jest na zasadzie osoba sławna na liście, to wszyscy będą tam głosować, no bo lubią Lubańskiego, czy tam Lato, czy Tomaszewskiego, czy Cugowskiego, czy kogoś innego, no to na tą partię zagłosują. Nie, tak nie powinno być. Nie powinno być sytuacji, kiedy w rządzie zasiadają ludzie z wykształceniem zasadniczym, z wykształceniem średnim. Nie powinno tak być. Według mnie to jest błąd. Te osoby nie powinny być w Sejmie ani w Senacie. Takie jest moje zdanie. Nie ma w Polsce kultury politycznej. Zobaczcie, co się dzieje wiecznie jakieś afery, bo ten jechał po pijaku, bo ten zlał policjantów, bo ten pokazał faków e, policjantom, jak jechał na bani, bo miał immunitet. No kurde, takich rzeczy nie powinno być. Ci ludzie nas reprezentują. To myśmy ich wybrali i dlatego ja twierdzę, że to jest nasza wina, że Polska jest taka, jaka jest. Nikt nie przychodzi z zewnątrz, nie, nie wiem, podkopuje pod, pod e, parlamentem, nie ma tam jakichś ufoludków, którzy, kurczę, zmieniają nam ustawy po cichu, po ciemku w nocy, to oni to robią, a tych onych to myśmy wybrali. Takie jest moje zdanie. I niestety nie jestem z tego powodu zadowolony. Eee, głównie chociażby też dlatego, że tak naprawdę nie ma na kogo głosować. No wybaczcie mi, jeżeli wiele takich osób w Sejmie jest, które są u władzy od samego początku od, od 89 roku jeżeli przez tyle lat te osoby tak naprawdę nic nie zrobiły to na pewno uwierzcie mi przez następne 4 lata tego nie zrobią przykro mi to stwierdzić ale no takie są realia no tu niestety nie ma złotego środka ja nie powiem sam nie wiem, na przykład teraz w na, nadchodzących na wyborach, na kogo bym zagłosował. Po prostu nie wiem. Bo nie ma dla mnie żadnej dobrej partii z dobrym programem, czyli znowuż będzie nagonka, żeby pójść zagłosować na byle kogo, żeby PiS nie wygrał. No kurde, ile razy tak można? To już, to, to już się staje naprawdę nudne. To już się staje naprawdę nudne i... Żenujące po prostu. Taka jest nasza e, e, polityka w Polsce. Po prostu żenująca, na żenującym poziomie. No ale to, co żeśmy sobie wybrali, to mamy. E, kolejna rzecz, która powiedzmy tutaj w Anglii mnie tak... No, zniechęca, muszę powiedzieć, do, do przebywania dalej w tym kraju. I znowuż kolejna rzecz, która kurde... No Spędzam i sens bo z jednej strony widzę, że coraz gorzej tutaj się dzieje. Mam ochotę stąd wyjechać, bo przestaje mi się tu podobać. No i teraz pytanie: gdzie? Do Polski? Do tego cyrku? Na razie dziękuję za to. Eee, a co mi się zaczyna nie podobać w Anglii? No, zaczyna mi się, znaczy, nie tyle zaczyna, od dłuższego czasu mi się już to nie podoba. To, jak w Anglii traktowane są pseudomniejszości narodowe, takie jak e, ciemnoskórzy, czy też czy czarnoskórzy, czy też ciapato-skórzy, nazwijmy to oględnie. To, jakie te nacje dostają przywileje, to po prostu mi ręce opadają. Opadają mi ręce, wszystko mi opada. No teraz, chyba w okresie świątecznym, Przeczytałem w internecie, że w dużych sieciach, no w dużych sieciach, tych spożywczych, tych, tych marketowych, w stylu Tesco, Sainsbury, czy Asda, czy coś takiego, jeżeli na kasie będzie muzułmanin, to on ma prawo odmówić. Skasowania mi wieprzowiny lub alkoholu, bo tego zabrania mu religia. No kurde, przecież to nie on to będzie jadł. Nie on to będzie pił, więc jakim prawem odmawia mi skasowania mnie jako klientowi sieci? To jest po prostu farsa. To już jest. Nie wiem jak to nazwać. To już jest po prostu przegięcie w drugą stronę. Nie jestem za tym, żeby ich dyskryminować i, i nie wiem, strzelać do nich na ulicy, ale. No, no zbyt poszło to w drugą stronę i widzę, że niedługo to my będziemy, my mają, mam na myśli, przepraszam za słowo, w cudzysłowie biali, będziemy mniejszością w tym kraju i będziemy się, kurde, bać wychodzić na ulicę, e, bo nie spełnimy, kurde, praw szariatu. No jak słyszę, że e, Lloyds, taki bank w Anglii, ma wielkie ogłoszenia w swoich siedzibach, że otwierają konta zgodnie z prawem szariatu. Co to, kurde, jest? To jest bank. Otwiera się konto po prostu. Przychodzi się, mówi, chce się otworzyć konto i oni otwierają konto. Co to, to znaczy, otwierają konto zgodnie z prawem szariatu? Nie rozumiem tego. Zobaczcie, ile, o ilu e, absurdach się czyta Ostatnio to mi tak się rzuciło w oczy i w uszy słuchając. Pewna pani, która jeździła na taksówce w Londynie, miała przyklejoną w taksówce naklejkę z dawną flagą chyba Wielkiej Brytanii albo Anglii, już nie pamiętam, chodzi o ten krzyż Świętego Jerzego. I musiała to usunąć bo muzułmańskim klientom mogłoby to przeszkadzać, mogłoby ich razić to w oczy. Nie wiem, nie rozumiem, tego nie pojmuję. Drugi przykład, w którym ze szpitali w Anglii dyrekcja zamknęła wszystkie automaty z jedzeniem w okresie Ramadanu, ponieważ yy, muzułmanie czuli się gorsi bo nie mogli w, tych, w tym czasie korzystać z, tego, z tych automatów, więc biali czy też normalni inni ludzie, którzy nie są muzułmanami, nie mogli z tego skorzystać, bo muzułmanie muszą cierpieć. I jak muzułmanie cierpią, to reszta świata też cierpi. Dla niewtajemniczonych Ramadan to jest okres, taki odpowiednik chrześcijańskiego Wielkiego Postu. Oni przez jakiś tam okres czasu, przez miesiąc chyba nie mogą jeść, pożywać posiłków między wschodem a zachodem Słońca. Czyli w związku z tym, że muzułmanie nie mogą, no to chrześcijanie, katolicy, burkowie czy jakieś tam inne nacje też nie mogą, no bo przecież dlaczego my mamy móc, skoro oni nie mogą? Nie wiem, no po prostu mówię, no ręce mi opadają. Eee, tych, tych absurdów, takich przykładów to jest po prostu cała masa. Ja widzę, jak Anglicy już zaczynają sami wyklinać i zastanawiać się gdzie to, gdzie to się skończy, do, do czego to doprowadzi, jak oni mówią, że jeżeli idzie Anglik e, powiedzmy załatwić mieszkanie socjalne sobie i jest rozpatrywany razem z muzułmaninem, to sam Anglik mówi, że w tym momencie muzułmanin wygrywa, kurde oni są u siebie Anglicy, i przegrywają z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj z innych krajów. Niby jakim prawem? To jest, nie wiem, absurd. Bo ten kraj to jest naprawdę kraj jednego wielkiego absurdu. Mówię, dlatego coraz bardziej zaczynam przemyśliwać, kurczę, może warto by jednak wyjechać, może już zakończyć tutaj ten pobyt. Ani w pracy nie jest za fajnie. No, powiedzmy, standard życia też na jakimś takim poziomie utknął. Tak więc ciągle nasuwa mi się pytanie, co mnie tu jeszcze trzyma? No może właśnie to, że do Polski nie mam za, za bardzo po co wracać. Um... Może faktycznie warto by przemyśleć trochę inne kraje. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na pewno, mówię, nie będę tutaj siedział na siłę e, w momencie, kiedy będę się już czuł bardzo, ale to bardzo źle w tym kraju, gdzie, gdzie będę się czuł bardzo źle w tym kraju, gdzie będę się czuł nieswojo i będę czuł, że moja rodzina jest tutaj zagrożona, no to w tym momencie na pewno podejmę decyzję o wyjeździe stąd, bo mówię, tak naprawdę oprócz... Oprócz pracy, którą mam i kredytu, który mam, no to tak naprawdę nie zabierę tej tutaj trzyma. Ale z drugiej strony, no brak tej alternatywy właśnie. Co zrobić dalej, gdzie pojechać, gdzie wrócić. Zobaczymy. W każdym razie takie właśnie refleksje cały czas mi po głowie chodzą. Jakoś tak... Nie wiem czemu, ale... Brakuje chyba troszeczkę takich pozytywnych informacji, pozytywnych rzeczy, które się dzieją wokół nas, bo no trochę kurczę przeważa ten właśnie sceptycyzm, taki przeważa ta nostalgia, ten, to, to, to takie rozmyślanie, ale takie rozmyślanie negatywne. Jak wejdzie się w internet, czy to... Niezależnie od tego, czy to chodzi o WP, czy One, czy jakieś tam inne portale, no zobaczcie, że nie ma tam informacji pozytywnej. Ten zabił tego, tutaj zginęła to, ta zakatowała dziecko, ten skoczył, tu zastrzelili kogoś. Nie ma tak naprawdę czym jakby się pocieszyć. No jedyna opcja, no to po prostu nie czytać tego, nie oglądać telewizji, wiadomości, nie, nie czytać gazet. No ale kurde, chyba nie na tym polega nasze życie, żeby się odizolować zupełnie od mediów. No media powinny spełniać rolę ogólną i przekazywać dobre i złe wiadomości. Niestety dobre wiadomości nie są zbyt poczytne. No więc co trzeba? No żeby się promować, trzeba przedstawiać to, co będzie jakby chwytliwe. Na no a chwytliwe jest co? No zło. No. to, co lubimy czytać o tym, że komuś się tam coś źle dzieje. No i dlatego tak jest jak jest, a nie inaczej. Ja ubolewam nad tym, bo sam czuję się właśnie przytłoczony tymi, tymi wszystkimi sprawami. Może faktycznie dobrze robią ci, którzy zupełnie odcinają się, nie czytają e, żadnych pierdół w sieci, nie czytają gazet, nie oglądają telewizji i żyją sobie spokojnie swoim życiem. Może jest to jakieś rozwiązanie warte zastanowienia się i warte zastosowania. No Liczę na to, że niedługo troszeczkę pogoda się poprawi. I będę mógł troszeczkę więcej czasu spędzać na zewnątrz, chodząc na spacery z dzieciakami, to być może troszeczkę podniesie moje morale. Na razie jest tak jak jest, życzę wszystkim samych dobrych myśli, żebyśmy jednak optymistycznie troszeczkę do tego życia podchodzili no więc do tego potrzebne właśnie są jakieś optymistyczne zachęcające wiadomości z zewnątrz więc tego wam życzę, sobie również mm, no prawie pół godziny gadania niedługo zbieram się z pracy więc powoli będę kończył trzeba się pakować no ze względu na to, że pogoda jest taka jaka jest, życzę wam wszystkim trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku